Leorów. Podcastem jest podróżującym. Stoimy przed mapą świata. Kamil, Kamil skąd zaczęłaś podróż? No oczywiście wylecieliśmy z Dublina, leciliśmy przez um, Amsterdam. E... Palcem po mapie to jest niedaleko. To tu. E... Tak. Sorry, w sensie, to my wracaliśmy przez Amsterdam. przez Paryż i wylądowaliśmy e... w Santiago de Chile. Chile Santiago jest... ten... de tak, a... Chile to jest... tak. To jest taki kwadracik czerwony. Tak, no. tak. E, te czerwone kółko, kształcie kwadratu. E, I Santiago de Chile, e, tam spędziliśmy dwa dni i potem już no, plan był taki, że te jedy, jedynie mieliśmy 6 tygodni, więc e, najwięcej czasu chcieliśmy poświęcić na Boliwie. Jedynie. No jedynie, tak naprawdę, no, to jest olbrzymi kontynent i, i, i niestety no, nie, nie, nie możesz za dużo zrobić. Więc pojechaliśmy w górę, e, pieliśmy się to w górę, więc było w Alparaiso, pierwszym przystankiem później kilkanaście godzin w autobusie i była La Serena. La Serena. Tam się zatrzymaliśmy po to, żeby przekąpać się w, w, w Pacyfiku. E, przyjechaliśmy około 18... Z, zmyć europejski brud. Tak jest. E, przyjechaliśmy około 18, e, zadowoleni, że, w, w, że przyjechaliśmy na plażę i to było po... Trzęsienie ziemi w Japonii, yy, całe miasto było wtedy ewakuowane przed tsunami, więc ta kąpiel w Pacyfiku była taka dosyć enigmatyczna, ale na drugi dzień się okazało, że wszystko jest ok, więc pojechaliśmy do Guanacarossi i, i była mała plaża. i to jest gdzieś wyżej, tak? Nie yy... widać, tego mapę mamy mało dokładną, ale tam... tak, to, jest, to jest w okolicy, to jest tam mm. godzina drogi od yy, La Serena. E, ładna miejscowość Tala Sarena, naprawdę. No i stamtąd już, już cały czas spiliśmy się w górę i kilkanaście kolejnych godzin autobusem, a bardzo fajne te autobusy tam są, bardzo wygodne. To nie jest tak jak wejść do ogórka PKS-u e, z tych czasów, kiedy ja pamiętam. Um, to po, po, się, pojechaliśmy do Kalamy, tam spędziliśmy pół dnia, i z Kalamy już do San Pedro, do Atacama miejscowości, w samym środku pustyni. A ko, Kopiako pomiędzy Kalama a La Serena. W Kopiako była ta mm, niemiła przygoda z górnikami. Um, to jest zaraz koło, prawie chyba pustyni Atakama, Tam Nie, tam tam, tam to hmm. przemknęliśmy. Przemknęliśmy hmm. to y, i pojechaliśmy od razu do, właśnie, do, w Kalam, do Kalamy. W Kalamie się przesiedliśmy na następny autobus. I dojechaliśmy do San Pedro de Atacama, który jest, jak sama nazwa wskazuje, w samym środku pustyni Atacama, która jest najsłyszym miejscem na ziemi. Tak. Żeby nam nie zaszło, zaschło, mi <śmiech> już zasucha, zasycha w gedle, zrobimy małą przerwę, przełykniemy herbatę, pójdziemy do studia i opuścimy naszą mapę świata i wracamy do filmu. 6 tygodni w podróży. Kamil, co jest najważniejsze, żeby mieć w plecaku? Oprócz kasy, wiadomo, bo kasa jest zawsze potrzebna. No, to jest taki świat, tak? To wszystko rządzi się swoimi zasadami, że za wszystko trzeba płacić. No, Prawie za wszystko, za podcasty nie. Ale co miałeś w plecaku, jak wyjeżdżałeś? Co wiedziałeś, że trzeba wziąć, co chciałeś wziąć? Ja miałem dużo za dużo, to od tego zacznijmy, miałem ja w ogóle mam za duży plecak. Jak go kupowałem, to wtedy jeszcze nie miałem pojęcia o tym, jak to jest podróżować, więc ja miałem 120 litrowy plecak, więc jak coś na mnie włoży, to się zmieści. mogłem kogoś tam w nim przewieźć, ale jechałem z Karoliną i Karolina, pamiętam jak się pakowaliśmy, siadła i mówi, czy wydaje się, że 10 czy tam 12 podkoszulków to wystarczy? Spojrzałem się na nią, byłem w szoku, bo byłem przekonany, że będzie brała o wiele za dużo rzeczy i 12, no idealnie, na 6 tygodni idealnie. Mówi, no super, odłożyła je i wzięła, a, te, a teraz te z, bez rękawków, te kolejne 12, nie? no to już, już było trochę za dużo. I chyba ten wpływ Karoliny, e, która naprawdę dużo rzeczy wzięła i, i naprawdę dzielnie, dzielnie ten plecak swój nosiła, sprawił, że wziąłem za dużo rzeczy. Ale uważam, że wszystko, co trzeba wziąć tak naprawdę w takich sytuacjach, to właśnie portfel i paszport. Nic więcej nie potrzebujesz. Jak Kiedyś jechaliśmy do Argentyny, to było łatwiejsze, bo wiedziałem, że będziemy najpierw w zimnych miejscach, więc plecak był trochę cięższy, a później już byliśmy w subtropikalnych rejonach, więc te wszystkie rzeczy zimowe wyrzuciłem. Tutaj było tak, że było raz zimno, raz ciepło, więc te zimowe rzeczy trzeba było ze sobą nosić ale jedna rzecz, którą wziąłem i jestem z niej dumny, to właśnie scyzoryk, o którym opowiadałem ostatnim razem. Pożyczyłem od kolegi, żeby go mieć do dżungli. Wziąłem też kompas, nie wiem czemu. Ten scyzoryk uratował mnie finansowo, bo wyciągnąłem dzięki niemu kartę z bankomatu. Tak. Ci, którzy są dodani do najulubiejszego portalu społecznościowego na świecie, do Kamila są dodani, wiedzieli i na bieżąco prawie śledzili, Przygody ze scyzorykiem. Tak to było, tak to tak było. Pamiętam, że parę ludzi tam już próbowało nawet wysyłać kasę do Kamila. Ale jak się dowiedzieliśmy w poprzednim się jeden scyzoryk wystarczył, żeby uratować finansowo podróż. Tak to podróż, podróż. Plecak. Ile kilo? 20? No, zacząłem, zacząłem było 22, przyjechałem i miałem 13. Ale... Nauczyłem, się, nauczyłem się, wyrzucałem po prostu po pierwszych dwóch dniach wyrzucałem mnóstwo rzeczy. To, to, było, to było po prostu przesada. Więc y, 13 kilo jest nośne jest, jest ok Kamil podróżnikiem jest wielkim, jeździł po całym świecie tu i tam, tu i tam w dzisiejszym podcaście i w tym, w który słuchaliście poprzednio, rozmawiamy tylko o Ameryce, tej dolnej, czyli południowej. Chciałbym się spytać takie najprostsze pytanie, co było najzajbistsze i co najbardziej się przeraziło? najzajebistsze najzajeb... Bistrzy był rafting. Zrobiłem go dwa razy. Zawsze uwielbiałem kajaki, wodę i tego typu rzeczy. Zrobiliśmy raftingi. E, no i to naprawdę daje świetnego kopa. Najbardziej mnie przerażało e, zjechanie rowerami drogą śmierci. E, bałem się tego bardzo. No oczywiście zdecydowaliśmy się na to i, no i daliśmy radę. I tak na, tak na dobrą sprawę to się ma trochę zdrowego rozsądku, ale też można bardzo szybko jechać i to przejechać. No, to Chwilami droga miała dwa metry szerokości i klif miał 1000 metrów w dół. Właśnie może powiesz ludziom, którzy nie do końca wiedzą co to jest Droga Śmierci i gdzie jest? Droga Śmierci to jest, do, do kilka lat temu była, naj, była jedyną drogą dojazdową do stolicy Boliwii, La Paz z północy. Na tej drodze odbywał się regularny trafik, regularny ruch samochodowy. Jeździły tam autobusy, ciężarówki miały się na 2-3 metrach e, szerokości. Droga śmierci, dlatego, że pnie się z wysokości 4700 na staje się 1000 coś. To jest 3360 metrów e, spadku, 69 km e, trasy. Więc jedzie się z e, klimatu wysokogórskiego do, do tropikalnego. E, zalicza się kilka stref klimatycznych e, po drodze. No i to jest Żwir i są urwiska kilometrowe prosto do dżungli, gdzie leżą wraki autobusów, samochodów. Mnóstwo ludzi na tej drodze zginęło. No i kilku debili, czy kilku, kilkudziesięciu, kilkuset rocznie turystów przyjeżdża tam, żeby zjechać sobie stamtąd, tą drogą na rowerach. No i my byliśmy wśród nich. Bałem się tego, mieliśmy świetny sprzęt, trochę to zawsze drożej kosztuje, bo to można też dostać e, takie rowerki prawie że dziecięce. Wigry 3 słyszałem, że no, są. no tak, też są wigry 3, to jest za darmo, dopłacają, żeby na tym, na tym zjechać. Jest, było naprawdę świetnie, świetne doświadczenie i naprawdę wielka duma e, na, na samym dole, jak już zjechaliśmy. Dostaliśmy fajną koszulkę, która mi się chciałem w niej dzisiaj przyjść, ale się okazało, że się zbiega w praniu, więc była fajna tylko do pierwszego prania. W poprzednim podcaście Kamil dość osobiście, ale mam wrażenie, bardzo, bardzo ciekawie mówił o tym wszystkim. Dzisiaj rozmawiamy troszeczkę bardziej o tym, co robił dokładniej, czyli activities, jak to w dowolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć, co robił, żeby zwiedzić więcej i za co trzeba było płacić, żeby zobaczyć więcej. Co było najbardziej drogim Twoim chyba to mówiłeś w poprzednim podcaście, ale nie pamiętam, co było najbardziej drogim wyrzeczeniem, ale takim, które powiedziałeś, kurde, tyle kasy wydaliśmy, ale warto było zobaczyć. No to było chalalant, bo ja wspominałem o tym w dżungli, to było 360 dolarów za osobę na praktycznie 3 dni i 2 noce. Są olbrzymie pieniądze, bo to było w Boliwii, Boliwii, w której... Najbiedniejszy kraj, tak jak mówiłeś. Tak, najbiedniejszy kraj Ameryki Południowej, w której żeby dla porównania piwo w knajpie litrowe kosztuje... 1,5 euro litrowe piwo i to jest w knajpie, czy to jest drogo. Prawda jest bardzo tanio, nocleg, nocleg to jest kwestia 3, 3 euro za porządny hostel. Tak czy siak, 360 dolarów było naprawdę warto, byliśmy w miejscu, w którym normalnie nigdy byśmy się nie znaleźli i najprawdopodobniej nigdy więcej się nie znajdziemy w podobnym miejscu, więc to się opłacało. A największa porażka, jeśli tak mogę użyć takie słowa? Największa porażka finansowa, ja, nie do końca przywiązuje wagę do pieniędzy, tak szczerze powiedziawszy. No, największą zaskoczeniem było to, ile wydaliśmy, bo planowaliśmy oszczędzać i, i mam takich dobrych znajomych, którzy podróżują dużo i, i naprawdę potrafią zrobić tu za bardzo małe pieniądze i tak trochę miałem wzór w, ten, w głowie wybity, no ale jednak ja mam inne podejście do, do, do, do finansów i się okazało, że że moja partnerka również. Ta ilość pieniędzy, którą wydaliśmy była znacząca. Nie jest tak dużo jak na 6 tygodni w Ameryce Południowej, ale mieliśmy taką zasadę, że jak udało nam się coś zaoszczędzić, gdzieś wytargować, załóżmy zapłacić za tańszy hostel, to tego dnia wychodziliśmy wieczorem do knajpy i świętowaliśmy, że tak dużo pieniędzy zaoszczędziliśmy. Więc to świętowanie nam po, po, po wciągało, jakby pożerało mnóstwo środków finansowych. Ale ogólnie rzecz biorąc nie przypominam sobie, żebyśmy za coś przepłacili e, świadomie, bo być może zostaliśmy gdzieś tam zrobieni, zrobieni w konia i kupiliśmy jakieś e, nic, co, co nic nie kosztuje, a my z, zapłaciliśmy, ale to zupełnie są małe drobiazgi, niczym, co bym się przejmował. Tak, podróżowanie kosztuje. Tak jak mówiliśmy na początku, trzeba mieć troszkę, troszkę pieniążków, żeby pojeździć po świecie. Wiadomo, że różnie to bywa są ludzie, którzy za małe pieniądze podróżują, ale każdy ma jakiś swój styl, każdy ma jakieś swoje potrzeby albo też wymagania. Każdy po prostu jedzie tam, gdzie chce i wydaje tam, gdzie chce pieniądze. Mówimy dzisiaj o podróżach do Ameryki, tej dolnej. Za chwilę wracamy i lecimy dalej. Ustedes podcast que escuchan no solo para las águilas. Soledad, qué lindo nombre me dicen. Y sí, puede ser, pero mucho no tiene que ver conmigo, porque yo casi nunca estoy sola. Siempre estoy o con la gente que quiero o con mis perros. A todos les doy lo mejor de mí, mi amor y mi cariño. Pero a mis perros, además, les doy el mejor alimento. Raza. La Sole sabe que Raza no solo es más nutritivo, sino más rico. Le inspira al perro unas ganas irresistibles de comerlo. Y a Sole, unas ganas irresistibles de quererlo. Porque si los querés, tú perros Sonderrasa. Kamil, po mówiłeś w poprzednim podcaście, byłeś małym chłopakiem, 14-13 lat, kiedy słyszałeś słowo, nazwę Brazylia, Argentyna, Ameryka Południowa, wtedy cieciarki przechodziły po plecach, teraz 20 lat później byłeś w tych krajach, widziałeś te miejsca. Kiedy... Może nie, to jest złe pytanie, kiedy zacząłeś planować, bo pewnie kiedy tam gdzieś te właśnie miałeś 14-15 lat, planowałeś sobie taką podróż, może gdzieś tak jak na mapie, tak jak my dzisiaj zaczynaliśmy, ale kiedy sobie uzmysłowiej, że ta podróż e, może się stać, może być e, prawdziwa, kiedy powiedziałeś sobie, że okej, okay, jadę, stać mnie, chcę i mogę, kiedy to było? Nie jestem w stanie takiego takiej, takiej jednoznacznego terminu, kiedy to się wydarzyło, podać. Myślę, że to się tak naprawdę zaczęło z moim wyjazdem do Portugalii na, na 7 dni, kiedy pojechałem zupełnie samemu odwiedzić znajomych, co prawda w Lizbonie, ale to się zaczęło wtedy i, i tak zrozumiałem, że ojej, czy to jest Portugalia, czy to jest gdzieś indziej, no po prostu dłużej się leci i tyle. Więc być może to było wtedy. Natomiast yy, jedna rzecz bardzo, bardzo istotna. Te takie... Małe marzenia, te takie jakieś wątki, gdzie, gdzie chcemy gdzieś pojechać, chcielibyśmy coś zrobić, ale nie teraz, bo trzeba kupić sofę albo się telewizor zepsuł, no to jest kwestia właśnie rozłożenia punktów ciężkości, bo to, bo, bo to wiadomo kosztuje. Nie? I, I jak to odwlekać, to, to to się po prostu nigdy nie zdarzy, a, a po co później żałować, albo, albo po prostu patrzeć na tą sofę i, i być dumnym z mebla, skoro można po prostu coś przeżyć. To się nie musi spodobać, to, to tak naprawdę nie, też nie, nie ma się to nastawiać, że to jest podróż życia, że to jest coś, co, co sprawi, sprawi, że będziemy innymi ludźmi. To tylko od nas zależy, czy będziemy innymi ludźmi, czy będziemy robić zdjęcia kościołom i pokazywali później, zanudzali znajomych różnymi pokazami zdjęć i opowieściami, gdzie to nie byliśmy, czy po prostu weźmiemy to do siebie i, i, i po prostu będziemy szczęśliwi z tego, że, że udało nam się zrealizować coś. No, czy marzyliśmy, czy nam się podobało, czy nie, ale wyrobimy sobie opinię. Nie trzeba będzie bazować na opiniach innych ludzi, którzy pojechali tu i tam i nam opowiadali, albo zobaczyliśmy to w telewizji. Przejechali prawie całą Amerykę Południową wzdłuż i chyba wszędzie też, mam wrażenie. Ale ta ostatnia podróż, jak znalazłeś punkty, które chcesz, chcesz zobaczyć? Znaczy się te miejsca, skąd się dowiedziałeś? Czy gdzieś wiadomo o internet, czy znajomi, czy... Czy po prostu dotknąłeś tak jakby na samym początku palcem mapę i powiedziałeś tu chcę być? Jak to było z planowaniem? Bo to ważne w każdej podróży. Tak, planowanie jest bardzo ważne. Jeśli się chce, jeśli się chce w krótkim czasie zrobić jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej, to trzeba dobrze zaplanować. No ja, jeśli chodzi o planowanie, nie jestem najlepszy. Zostawiłem to Karolinie, natomiast ona też jakby poszła z prądem, z nurtem tutaj takiego raczej pionierskiego tyle ile możemy podejścia czyli my sobie zaplanowaliśmy punkty, do których mamy dotrzeć ale w żadnym wypadku nie mieliśmy planów jak tam dotrzeć, co będziemy robić i tak dalej to nie jest zawsze tak pięknie jak to wygląda że podróż bez planów jest taka romantyczna, jest po prostu taka ekscytująca. Oczywiście chwilami człowiek już chciałby wiedzieć co i jak, gdzie, to są chwile jakichś kryzysów gdzieś, a to się zdarza rzadko, bo tak naprawdę ogólnie uważam, że najfajniej jest podróżować bez konkretnych planów, bez takich jakichś sztywnych ram, reguł. Zboczyć z trasy, gdzieś się zakręcić, zostać dłużej, no nawet posiedzieć w hamaku przez jeden dzień zamiast się spieszyć gdzieś, po prostu odpocząć, no, no, no, chłonąć, to, zatrzymać się na, na e, rynku w Cusco, siedzieć tam przez parę godzin pijąc kawę i patrząc, jak, jak życie biega dookoła ciebie. Jest, to, jest dosyć, to jest to, to jest dla mnie esencja. No, inni Robią to inaczej. No. Prawda też jest taka, że wracając do finansowych aspektów, jeśli to jest dobrze zaplanowane i wszystko jest po punktach, to, to mniej, mniej pieniążków się na to wyda, niż robiąc tak ad hoc. Ale podkreślam, wolę to ad hoc. Czy były jakieś problemy z autochtonami, że tak powiem? Czy patrzyli na Was, no nie powiem, że z, z nienawiścią, bo wiadomo, że większość tamtejszych ludzi, którzy mieszkają, to zarabiają na turystach, ale czy były może jakieś takie małe... Przytoczę tutaj podcast Górala, który obydwoje razem słuchaliśmy, czyli jak Góral z kolegą oglądał zdjęcia, czyli Ameryka Południowa, albo cię, jak Cię nie wydoją, to Ci zgolą dubsko. Czy były takie momenty niebezpieczne troszeczkę, albo takiej nieprzychylności ze strony tubulców? Nie, nie. Znaczy, no wiadomo, trzeba się nastawić na to, że jak się jedzie w turystyczne miejsce, będą chcieli na Tobie zrobić pieniądze i... Mają do tego pełne prawo. Dochodziło do takich rzeczy, że my tam walczyliśmy, z, znaczy walczyliśmy, negocjowaliśmy ostro z, z różnymi ludźmi, bo tak trzeba. Człowiek sobie zdawał sprawę, że jak negocjuje z taksówkarzem cenę, która jest 3 czy 4 sole za, za kurs, to tak naprawdę kłóci się o 20 centów. Ale takie są zasady. Takie są zasady. No i skoro tam tyle kosztuje, że powinniśmy zapłacić 3, to chcemy zapłacić 3. No i tyle. Ja w żadnym wypadku tego nie, nie traktowałem jako atak personalny na mnie, tylko to jest po prostu zwykłe ludzkie. Oni chcą zarobić, my chcemy mniej wydać no i tyle. Ale jedna sytuacja w Limie, to zdaje się, było. Zopaliśmy taksówkę, taki rozklekotany samochód, jechaliśmy z centrum Limy do Mi Miraflores. nad no oceanem. Tak, tak. Mam koszulkę stamtąd. <laughs> Dzięki, mamo. E, więc Miraflores to jest fajna dzielnica, a Lima ogólnie, wszyscy ją bardzo odradzali, no i, i nie była aż taka straszna, podobała mi się, ale jest bardzo niebezpieczna podobno, centrum Limy już zupełnie. Więc do centrum Limy pojechaliśmy tylko na parę godzin, żeby się przejść, e, mieliśmy już mało czasu, pojechaliśmy taksówkę z powrotem, e, taksówka z powrotem o wiele mniej pieniędzy chciała niż ten, który nas zawiózł, no, okazało się, że przepłaciliśmy za pierwszym razem, no ale to też nic, nic wielkiego. Eee, I wracając, ten taksówkarz był strasznie rozgadany. No, mój hiszpański już w tym czasie był o wiele lepszy niż na początku. Trochę się odświeżył. Sobie z nim, nim gaworzyłem. On opowiadał em, o em, reżimie, o tym jak to się wszystko zmieniało, o tym jak klima teraz od, od, odżywa, przyjeżdżają turyści i w ogóle i opowiadał o Polsce, że uwielbia historię. No, dużo mieliśmy w ogóle rozmów o Polsce z autochtonami też. Jak uwielbia historię i naprawdę był niesamowicie, niesamowicie fajny. Była naprawdę wesoła sprawa. Jak dojeżdżaliśmy do naszego hostelu, ja powiedziałem, że w takim wypadku może pojedziemy, bo chciałem jeszcze poserfować, pojedziemy kawałek dalej i zatrzymamy się na plaży. A on mówi spoko. Zażądał na początku od nas 12 soli. Jak powiedziałem mu, żeby nas zjawiać na plażę, jak już dojeżdżaliśmy do tej plaży, to chciał 8 więcej. A plaża, odleg odległość plaży od naszego hostelu była dziesięciokrotnie mniejsza niż to, co zrobiliśmy do tej pory, ten odcinek. 20 soli, to co mówił, e, tu mówiłeś ile, ile to jest kasy na europejskie euro? E, co, ja już europejskie euro, super. <grym> ja już nie pamiętam, ale zaraz, no 400 soli to jest tylko 90 euro, no to 20 soli to jest ile? Mm. Nie pamiętam naprawdę, no to są kwestie. sobie tak. No, no właśnie. No i ja powiedziałem, że w żadnym wypadku, nie? że nie zapłacę mu tyle. No i zaczęliśmy się mocno kłócić, nie. W końcu nazwałem go złodziejem. On się bardzo obraził. Mówi, że co za, jaka szkoda, jaka szkoda, że on został nazwany złodziejem i tak dalej, tak dalej. jednak, jaka szkoda, że mnie chcesz określić, ale no, rozstaliśmy się trochę w, w ten, w, w taki mm, nieprzyjemnie. Natomiast spotkaliśmy się po środku, no, zapłaciłem mu połowę tego, co więcej chciał no i on zdecydowanie za, za, za dużo od nas odnosił pieniędzy, a my przynajmniej nie przepłaciliśmy o wiele za dużo. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale one się mogą zdarzyć wszędzie, w każdym kraju na świecie. Ale a propos autochtonów jeszcze, to chyba najpopularniejszą postacią w Ameryce Południowej z Polski, to wiesz kto może być? Chciałem ci się spytać, jakie były polskie akcenty. W, pierwszym, w pierwszej jakiejś myśli mózgowej wpadło mi, wpadła mi naklejka od piwa Żywiec i tam był Krakowak i Krakowiaczka taka, ale myślę, że nie. Myślę, że nie piwo, nie wiem, pewnie papież. No i tak i nie, no papież wiadomo, rozpoznawalny, szczególnie w tak katolickich krajach. Katolicki to nie jest typowa, typowo rzymskokatolicki obrządek, bo w końcu wchodzą tam olbrzymie elementy lokalnych, pogańskich obrządków. Natomiast Grzegorz Lato, <śmiech> jeśli spotykaliśmy kogoś, pytał się nas, szczególnie w Peru, skąd jesteście, mówiliśmy z Polski, to pierwsze słowo było Lato. Rok 1982 w grupie była Polska, Włochy, Peru i Kamerun. Peru dostało 4-1. Polska przeszła do drugiej grupy. Z Włochami zremisowaliśmy. Z, z Kamerunem chyba też wygraliśmy. Pamiętam, Peru białe koszulki z takim czerwonym, na szagę czerwonym pasem. Białe koszulki z czerwonym na szagę pasem. Grzegorz Lato chyba strzelił wtedy bramkę. Szarma strzelił bramkę. To dla Was za chwilę usłyszycie. Wracamy po chwili. Powoli kończymy i spytamy się Kamila, gdzie następne podróże i dlaczego, dlaczego to powiemy Wam poprzednio. Ustedes, podcast que słuchamy solo para las águilas. En el grupo 1 se enfrentarán Italia, Polonia, Kamerun i y Peru. Perú y Polonia juegan en el estadio Riazor, en La Coruña. Sin duda, el genio de Boniek, uno de los jugadores más cotizados de Europa en ese momento, y la experiencia del Lato, harán de Polonia uno de los grandes equipos de este Mundial. Boniek, después de este Mundial, fue transferido a la Juventus de Italia en más de un millón de dólares, la cifra más alta pagada por un jugador del bloque del Este. La destreza del Lato por la derecha y la velocidad de Boniek frente a las defensas enemigas resultaban letales para que jugadores como Smolarek o Scholek también marcaran para Polonia. Perú solo quería poner fin a su pesadilla. Kamil, wracamy do Peru, wracamy do Grzegorza Lato. Laty? Do Grzegorza Lato czy do Grzegorza Laty? Nie wiadomo. Grzegorze. Grzegorza. I wracamy, I co, co, co z tym lato? Dlaczego się pytali? No, to, to, to, to, to nie tyle się pytali, co po prostu mówi lato, lato, i, i było właśnie 4-1. To nie było Danuta Lato? Bo... Nie, nie. To, to w sumie to mogłem się zapytać, ale Danuta Lato, mimo że też no, nie wiem, czy te same gole, tak samo gole strzelała jak. Nie, Grzegorz? Miała takie z przodu dwie piłki. <głos> to, to odnosiło się... Mi się wydawało, że było hmm. 5-1 w tym meczu. Nie może powiem. 5, no chyba 5. No masz rację. I lata chyba strzelił no. kilka bramek. No, i ja, się te, ja tego nie pamiętałem tak naprawdę, ale dowiedziałem się tego w, na ulicy w Peru, kiedy nas zahaczył hmm. jeden, jeden człowiek i po prostu zagadnął, z, zagaił pod tym kątem. Hmm. 5-1 może być, tak. 5-1 z Peru. Tak. I Młynarczy chyba wpuścił jeden kastę, wtedy bronił. Jakiś hmm. peruwiańczyk strzelił. Jakieś inne jeszcze polskie akcenty? Nie. Spotkaliśmy tylko dwóch Polaków po drodze, co mnie no, bardzo zdziwiło. Z jednym nie mieliśmy za bardzo okazji porozmawiać, bo tylko przelotnia z drugim my zrobiliśmy razem rafting. Bardzo fajny gości z Warszawy. Ale no, ale nie. Żadnych, żadnych polskich akcentów. Jedynie co to, jak się mówiło, skąd się jest, to nie zawsze, nie zawsze ludzie wiedzieli, gdzie Polska jest. Ale to często też było tak, że były miejsca, gdzie edukacja nie do końca była na porządku dziennym, jakieś zabite dechami wsi i tak dalej, co też jest zrozumiałe. Rafting, latanie w samolocie z dynamitem to nie ty, ja, ale kolega, słyszałem. Jakie jeszcze ciekawe, że tak powiem, naturalistyczne doznania no, nie ominęły cię? Wiesz co? Y no to takie, to jest coś, co też każdy robi yy, na dolną sprawę, który jest na tym Gringo Trail i jedzie y, z Chile do Boliwii, czy z Boliwii do Chile, przejeżdża się przez Altiplano, y, przez y, Salar de Uyuni, kilka dni w jeepie po kompletnych bezdrożach, y, jadąc 100 km na godzinę w wysokości 4900 m, przejeżdżając koło niesamowitych formacji skalnych, to było niesamowite. Inna fantastyczna rzecz to jazda konna w Tupizie. Tupiza, która jest znana z siedmiu różnych kolorów skał. W każdym razie tak, to było na tym, to było na, w Tupizie i, i, i krajobraz był ewidentnie jak z westernu. Siedem różnych kolorów, kolorów formacji skalnych. Przepiękne, przepiękne miejsce. Prawda fajna rzecz. Ale najbliżej zejścia ostatecznego, Wracając z samolotem z dżungli do La Paz. Zejścia psychiczno-fizycznego? Fizycznego. Zejścia ostatecznego. E, po prostu e, wydawało mi się, że umieram. E, znaczy wydawało mi się, wiedziałem, że umieram no To była to, to, to jest głupia historia, bo na no dobrą sprawę nic niezwyczajnego oprócz tego, że wracaliśmy tym samolotem, który się musi mocno wzbić z tej dżungli, żeby wylądować w La Paz, który jest na 3600, ale lotnisko jest jeszcze trochę wyżej i tak naprawdę no, sobie tam jedzie, leci. Nie do końca de dekompresja, nie, ogólnie ciśnienie w kabinie jest dobrze regulowane. W pewnym momencie, jakieś 10 minut przed, przed lądowaniem już w La Paz, em, były mocne turbulencje. Wydawało mi się, że po prostu jest mi niedobrze ze względu na turbulencje, Ale jak straciłem władzę w, w rękach em, i wylało się na mnie 4 tony zimnego potu, zrozumiałem, że jest coś nie tak. Wyczołgałem się z samolotu, karolina mnie wyprowadziła. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Znalazłem się w punkcie medycznym, w którym notabene obok mnie stała butelka pokoli przerobiona na pojemnik na. Um, nie, pojemnik na rzeczy. Jak to. Biohazard, czyli Aha. wszystkie strzykawki i no, no i um, położyłam je pani, podłączyła je pod, pod tlen. No, minęły 2-3 minuty, i tylko pokazałem do Karoliny symbol, czy cygna, zdjęcie. I mam zdjęcie, e, jak leżę na łóżku pod maską tlenową. I to było chyba najgroźniejsza rzecz, która mi się wydarzyła. Ale tak poza tym, nic strasznego się nie działo. Ostatnie pytanie, Kamil. Następna podróż i dlaczego Mongolia? <laughs> e z kilku względów y, strasznie Azja, Azja Środkowa mnie ciągnie. Y, to przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla Ameryki Południowej, którą uwielbiam, jest niesamowita. Chciałbym y, pojechać w miejsca, gdzie ta turystyka nie jest jeszcze tak rozwinięta. Cały czas Ameryka Południowa to nie jest ta turystyka, która jest w Egipcie, to nie jest ta turystyka, która jest w Hiszpanii, w żadnym wypadku, to trzeba pamiętać. Cały czas jest jednak trochę raf, to jest trochę takie dzikie i tak dalej. Ale ja bym chciał pojechać gdzieś, gdzie tego jeszcze w ogóle nie ma. Yy, I wierzę, że Mongolia, wiem, że Mongolia, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan to są takie właśnie miejsca, yy, gdzie, gdzie można przeżyć naprawdę prawdziwą przygodę. Chłopak zmielna, kto by pomyślał, jest koszalina, przepraszam. Zmielna to ja tam byłem, bo całe moje życie młode na wakacjach w hotelu Albatros spędzałem. Yy, no i cóż. Będziemy podróżować dalej Dzięki wielkie przyjemność po mojej stronie. Alegria con el carnaval